Dobrze. Natomiast do tego pytania, które Może jeszcze coś, kwestię tylko ale... które już zadałem jeszcze że... raz. Bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii zbawienia współmałżonka. Rozumiem, że tutaj chodziło o współmałżonka, który. Wchodząc nowy, powtórny związek. To, to, to jest taka kwestia. Proszę, może ja zacznę odpowiadać. To jest też pytanie postawione o cele małżeństwa. My często myślimy, czy tak traktujemy małżeństwo, te cele stawiamy sobie takie, takie ludzkie, przyziemne, nie? Właśnie, żeby tam się pobrać, żeby się kochać, żeby mieć potomstwo, wychować dzieci. Ale właśnie bardzo ważny cel małżeństwa, to jest, czy, czy powiedziałbym, najważniejszym celem małżeństwa, to jest to, co teologia nazywa cel eschatologiczny, to właśnie jest kwestia zbawienia. Czyli po to my się Przepraszam, nie my, Wy po to się pobieracie, właśnie, żeby to na tej drodze, właśnie w małżeństwie, dążyć razem do zbawienia nie? czy razem dojść do Chrystusa i w tym Chrystusem żyć tutaj na Ziemi, i oczywiście osiągnąć życie wieczne. Czyli, nawet jeżeli się sytuacja ta ludzka, ziemska, pokomplikuje nawet do tego stopnia, że, prawda, że nie mieszkacie razem, że ktoś tam już yy, znalazł sobie kogoś innego i tak dalej, to wcale ta sytuacja jeszcze nie zwalnia nikogo z, ze ślubujących sobie, prawda, yy, żeby ten cel osiągnąć, czyli żeby osiągnąć zbawienie i dlatego też, yy, właśnie to jest bardzo ważny cel, i mogli starania się, właśnie o widzieć nie tylko to, co tutaj ludzkie, prawda? Że no, skoro on już nie jest ze mną, skoro on się wyprowadził z domu, to znaczy, że już nam się wszystko rozeszło. Właśnie nie. Na mnie dalej, czyli na Was, ciąży też to, to zobowiązanie przyjęte y, w Sakramencie małżeństwa, y, żeby y, zadbać także o zbawienie tamtej osoby. I, I miłość, to jest może heroiczna miłość, do małżonka, który zdradzi, odszedł, zostawił, będzie polegała na tym, że ja dalej będę dążyć do tego, żeby on się zbawił, czyli będę dążyć do jego dobra. Ja bym to tak widział. Ja powiem tak, że tak jak było powiedziane, że dążymy do dobra tego małżonka, może być taka sytuacja, że on chce się być do końca trwał w tym grzechu, w tym że będzie daleko od Pana Boga, ale ufam w to głęboko i wierzę w to, że jeżeli współmążonek, ten, który został znamiony, błądzi się za tego, który oprze, to Pan Bóg znajdzie sposób, żeby ten jeszcze przed z zdążył się z po z Panem Bogiem. Bo kwestia zbawienia, Jezus Chrystus każdemu z nas odkupił, każdemu z nas dał szansę, żebyśmy osiągnęli Niebo, chwała Nieba. To, czy będziemy zbawieni, to zależy już od naszego życia, naszego funkcjonowania, naszych wyborów, które dokonujemy. A wy przez w sekret małżeństwa jesteście połączeni w jedno ciało to z małżonkowie. Jeżeli się odpowiadacie też za twojego swojego męża, za twoją żonę? Może dlatego, że się pogubili, jeszcze bardziej potrzebują naszego wsparcia. Jeżeli uda wam się poprzez intensywną modlitwę, wyprosić łaskę, to jest to, jest to co jest. dzisiaj mówię o tym spotk na spotkaniach z doraszczeniem, a świadectwa też słyszałem, ludzi, którzy mogą się za swojego współłożoną, żeby miał szansę powrotu do Pana Boga, żeby Panu przed jego śmiercią stworzył taką możliwość, żeby się wyspowiadał po i żebyście mogli razem żeby spotkać się w niebie. Myślę, że to powinno być celem Waszym przede wszystkim. Może jeszcze takie właśnie do, dopowiedzenie, bo to może być też taka pokusa dla nas czasem, że y, Pan Bóg nie wysłuchuje y, mojej modlitwy, a modlę się, żeby, prawda, no, uzdrowić małżeństwo, żeby On wrócił i tak dalej, y, no to do tego, właśnie, żebyśmy też nie mieli to zbawienie, czyli najważniejszy cel małżeństwa, żebyśmy to też mieli przed oczami, bo, bo może właśnie Pan Bóg jeszcze nie sprawi, że On wróci już teraz, prawda, ale to wcale nie znaczy, że ta modlitwa moja, nawet jeżeli on czy ona nie wraca, że jest niewysłuchana, że, że jest taka, no, no właśnie, chociaż ze względu na ten najważniejszy cel, może to y, dopełni się, czyli, że ta osoba, mój współmałżonek, będzie zbawiony. A, a jeżeli tak się stanie, no to mamy coś z najważniejszego od życia co osiągnęliśmy, co, co mogliśmy osiągnąć. Y, przyczyniamy się do, współ, do zbawienia współmałżonka. I w tym modlitwa jest wysłuchana. Chwałem, że każda nasza modlitwa to jest to do skarbca do Pana Boga. Myślę, że ten skarb jest bardziej z tym lepiej zostanie wykorzystany. Także na pewno tę modlitwę, tę prośbę to zostanie w odpowiednim czasie momencie. Może nie doświadczymy tego tu bezpośrednio na ziemi, ale będziemy radowali się tym tam u góry, u Boga. Miejmy taką po prostu nadzieję